nie pamiętam kiedy był ostatni Akademik, mówiąc szczerze, dawno. W październiku. W, październiku, w grudniu. grudniu Podzumowanie roku było, także.. Grudniu, to był 21. O super, załapaliśmy się jeszcze na ten kwartał nowego roku, więc jakby ktoś zapomniał, to mamy nowy rok roki nowych akademik. Tak, jest coś takiego. Dzisiaj rozmawiamy o. uwaga, uwaga, o grach kultowych. I na początek takie pytanie, rozgrzewka. Czym według Was jest e, gra, film, książka, cokolwiek, co ma miano kultowego? Jak, jak byście to wyjaśnili? Jak rozumiecie w ogóle ten, to pojęcie, że e, jakiś tekst jest kultowy? No, najprościej mówiąc, to dla mnie jest to e, taki tytuł w obrębie danego medium, e, który jest bardzo istotny dla wszystkich e, osób zainteresowanych w tym medium. E, jest rozpoznawalny nie przez, przez to, że jest dobrze rozrek, rozlek, rozreklamowany e, tylko przez swój status, który osiągnął e, na, przestrzeni, na przestrzeni lat e, poprzez to, jakim był kamieniem midowym albo poprzez to, e, jaka społeczność wokół niego się zebrała i no, to jest właśnie dla mnie wtór budowy hmm. Jeszcze jakieś propozycje? Nie no, dawajcie, naprawdę. Właśnie wydawało mi się, że, że, roz... widzę, że tak że roz... rozreklamowanie jest właśnie czynnikiem takim koniecznym, żeby, żeby coś było kultowe, bo o produkcjach kultowych wiemy na przykład nie, nie z tego, że, że graliśmy w grę, czy widzieliśmy film, tylko ktoś nam mówi, mówi wszędzie mówią o tym, że, że to jest kultowe możemy to słyszeć z trzeciej ręki tak naprawdę, non stop. No i ja mam wrażenie, że to tak działa teraz bardziej. To znaczy w przeszłości, na ja przykład jeżeli mówimy o kultowych filmach, to były trochę takie filmy, które były dla jakiejś... Yy grupy społecznej kultowe, albo dla jakiegoś grona odbiorców i jakby dopiero z wiekiem one, właściwie nie tyle, one dla wtedy konkretnego były kultowe. Pokolenia. Tak, dla konkretnego pokolenia i one jakby dopiero później z wiekiem przedarły się do tego e, głównego obiegu i wtedy, kiedy już były okrzyknięte kultowym, kiedy już właściwie e, rozwinęły, rozwinął się ten sposób dystrybucji i promocji, jaki znamy teraz, nagle się okazało, że już wszyscy wiedzą, co to czym jest na przykład Star Wars, tak? I jak na czym to polega. No ale dobra, okej, okay. jeszcze jakieś propozycje. Że teraz w sumie to co jest kultowe się strasznie zaciera, ponieważ yy, właśnie w dobie tych mediów bardzo często określa się mianem kultowe byle co. Tak, i, no tak, odpalamy sobie ten wizer, kultowy seriar, o którym prawie nikt nie słyszał, ale jest kultowy, bo my tak powiedzieliśmy. Tak, to jest teraz słowo klucz do mhm. strategii marketingowej. Kultowy serial, kolejna reklama, kultowy film. Reklama? Kultowe. To jest po prostu tak naprawdę. To jest marketing tak samo jest z samochodami, czy z numer jeden, najlepszy na rynku, najlepszy w Polsce. No dobrze, no a jakbyś tak oddzielić ten aspekt promocji, czyli żeby rzeczywiście teraz cokolwiek wychodzi takiego powiedzmy dobrze. Mm... Nawet może nie to nie musi być dobrze zrealizowana, ale właśnie ma kampanię marketingową szeroko zakrojoną i wtedy właśnie się pojawiają te wszystkie informacje, to jest kultowa. Jak to odróżnić od takiego prawdziwego dzieła kultowego, czyli czegoś, co jakoś zmienia światopogląd, jakoś na to, na odbiorców jakoś wpływa, same ma obejrzeć. znaczenie. No samemu obejrzeć, ale... Musi to jakąś jakoś prezentować na jakimś polu, no nie wiem, na przykład, nie wiem, na fogularnym polu, właśnie, wiem, emocjonalnym, w stylu, tak, że no to nie może być, no, byle co, tak? Mm -hmm. Musi przez dłuższy czas być istotny dla szerszego grona odbiorców. Mm -hmm. Coś nie może być kultowe tylko dlatego, że Mnie się to podoba i tylko moim kolegom Nawet jak będzie rozreklamowane, ro Może nie, nie stać się kultowe Musi się obronić jakości no to teraz, tu się taka pojawia znowu, dysproporcja między dobrym filmem, na przykład dobrą grą, a grą kultową. Trzeba znowu jakąś, jakieś rozróżnienie tutaj zaprowadzić. Ja celowo tak krążę wokół tej kultowości, dlatego że właściwie od samego początku, jak ten termin powstał, to był taki termin nieostry. Czyli trudno było wskazać definicję kultowości, na przykład kiedy są jakieś e, przeglądy czy festiwale filmów kultowych, to zazwyczaj pojawia się też co organizatorzy rozumieją przez film kultowy. Dlatego tak trochę zaczęłam e, wypytywać... Jak to się tłumaczy na angielski? Gra kultowa? Film kultowy? <grym zdaniem> <grym zdaniem> Dobre pytanie. No to nas zagiałać. Chyba tak. Czy jest jakiś anglista na sami? Nie, nie, nie, nie, nie Miał przyjść, ale, ale chyba jeszcze nie, nie, nie, nie, nie, nie dotar jeszcze. No to musimy sprawdzić, to praca domowa Trzeba sobie zapisać, okay. to było, Możemy mówić ale... tutaj o kulcie, czyli o czymś więcej niż niż gronie fanów, po prostu gronie fanatyków battling mm -hmm. którzy, ludzi, którzy bez bez, bez jakichś tam pobudek, powiedzmy, ekonomicznych, czy tam, propagandowych, promują to z własnej woli, naprawdę. Mm -hmm. I to właśnie tak, nie, nie to, że są po prostu fanami, po No, no w moim przekonaniu, bo może teraz powiem, co ja rozumiem przez e, tekst kultowy, to musi być coś, co ma jakąś taką moc oddziaływania na odbiorcę, że coś hmm. zmienia w jego świadomości, e, prowokuje do jakichś rozważań, no coś, co też przez długi, powiedzmy, jest uniwersalne z jakiegoś powodu. To nie może być tylko dobra gra, bo się fajnie rozgrywka toczy, czy... To, bo film, który się przyjemnie ogląda, czy akurat serial, który jest popularny. Chociaż to no, czasami mamy chyba też taką tendencję, żeby mówić, że to jest kultowe, kiedy naprawdę jeszcze nie jest. Dobra. E, jeszcze ktoś chce coś dopowiedzieć do tej definicji kultowości? Chyba nie? Okay. E, to może w takim razie. Mm, Jakie gry i dlaczego waszym, mianem zasługują na, waszym zdaniem zasługują na miano kultowe? Skoro mieliśmy trochę problemów, żeby te definicje wyciągnąć, to no może na przykładach jakoś będzie łatwiej i wtedy to się no, spójnie ułoży. Pod moją wypowiedź podpisuje się mhm. taka gra jak kontra, ponieważ kogokolwiek bym tak naprawdę z grona graczy nie zapytał, to z takiego bardziej Wiadomo, że nie gracze, którzy grają od dwóch lat dopiero, tylko takich gdzieś w moim wieku, może trochę starszych, trochę młodszych, którzy, no w każdym razie takich, którzy pamiętają okres Pegasusów w Polsce to znają kontrę, grali w nią i jest ona dla nich symbolem tamtych czasów, kiedy faktycznie grało tylko i wyłącznie w Pegasusa, kiedy nie, był, nie było jeszcze dostępu do komputera albo był bardzo słaby. I jest to gra, która zakorzeniła się już w świadomości graczy na tyle, że można ją nazwać. Czyli tutaj by zadziałał ten aspekt czasowy, tak, że takiego, trochę takiej nostalgii za tymi czasami, kiedy właściwie ta kontra była taką jedną z popularnych wcześniej gier. I dzięki Coś temu ona. Mm -hmm. Według mnie taką kultową grą, i nie tylko grom, ale też postacią, główną z tej gry jest Mario. E jest to stosowane chyba przez każdego eee, niby... bardziej niż kontra nawet bym no, powiedziała bardziej niż kontra <laughs> zdecydowanie jest zarówno przez graczy jak i nie graczy to eee, jest taka gra, która ma już bardzo, bardzo dużo lat jest ciągle odgrzewana są jej mas masy przeróbek eee, setki wersji wersje trollowe, wersje zwykłe jakieś eee, wersje LCD pełno tego, po prostu wszędzie, wszędzie pełno mary, jeżeli wpiszemy Google'arkę Mario to nie wyskoczył nam, nam jakiejś osoby, tylko wyskoczył nam właśnie ten kochany Hydraulik Monsaty, który skacze po kanałach i yy, I właśnie tutaj między innymi właśnie ten aspekt czasowy, jak i tej samej postaci, która nadała nowego charakteru wąsatym Hydraulikom. Okej, okay, czyli w takim razie, no ale jakbyśmy tak próbowali się zagłębić, to takiego jest w tej grze? To chodzi, o to tylko, chodzi tylko o to, że akurat wtedy była popularna i jakoś tak przyjęła się i teraz nie wiem kolejne pokolenia grają w Mario i znają tę grę? Czy znaczy, tak. Hmm. To jest chyba główny składnik, dlatego, dlaczego ta gra jest akurat tytowa. Mhm. Dotar anglista, to będzie można zauważyć. Właśnie. Zagrać. Wy Za tak w... Wy... To jak się... Wyrywamy do odpowiedzi, do tej... ale jak będziesz ale gotowy, to będzie o... pytanie. Jeśli można, to jeżeli chodzi o Mario, to moim zdaniem, jakby kultowość Mario chyba polega na tym, że on cały czas, tak jak słusznie wspomniałeś, on istnieje w naszej świadomości. Też w świadomości nie graczy, bo przecież o Mario był, był, był, był film, był serial animowany chyba z tego co pamiętam. Zabawki, figurki, masę różnego rodzaju wersji gier na różnego rodzaju platformy, więc on jest cały czas obecny. I, I co też jest ważne, że on się nie starzeje. Mhm. I chyba też mi się wydaje że taką. Czyli ten uniwersalizm, istotną ten uniwersalizm, ale też ponadczasowość taka, chociaż nie lubię tego terminu. To jest jeden z najbardziej rozpoznawanych symboli medium w jednej No taką ikoną popkultury jest, jakby, jak, jakby, czy jakbyśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, ale wydaje mi się, że taką główną cechą kultowości to jest to, że no właśnie, że one są takie ponadczasowe te wszystkiego rodzaju teksty. Mhm. I, Niezależnie od tego, po, po jakim czasie się je ogląda, no to one cały czas sprawiają wrażenie aktualnych i, i mhm. istotnych. Mhm. To, to teraz wywołam chyba do odpowiedzi. Oczywiste, tak. Angliste. tak. Eee, Ale o, czym... <laughs> o grach kultowych to mówię wiem, dzisiaj, tak. tak? Mhm. Eee, I tutaj padło w sumie słuszne pytanie: jak przełożyć na angielski termin kultowy? Eee, kultowy? Mhm. Epic. Epic. Najszybciej. Mhm. No proszę. No to nie jest epiczny. Nie, to nie tak. to. Nie tak. <gry> to nie tak. <gry> okay. A się jeszcze nad tym, Otóż tak świeżo mi wywołaliście. Za dwa piwa wam powiem. -dwa... Dobrze. Za Nie, po dwóch piwach wam powiem, może tak. To -dwa. zapytamy jeszcze pod koniec. Ja no, <gry> okej. Okay. No to będziemy myśleli, jak, jakby to przełożyć. Znamy się <gry> jakieś na kucisze? Wracamy do tego, o czym? Gdy czyli pływ? tak, mm -hmm. jaki waszym zdaniem gry można nazwać y, grami kultowymi? Dlaczego? Tak, no bo. Nie nie wiem jak to wytłumaczyć, ale szafry. No, jeżeli chodzi o aspekt czasu, uniwersalności, nadczasowości, to no rzeczywiście. No, tak, coś oprócz szachów? Tak, w medium cyfrowym, jakbyśmy się no. zamknęli. Wcześniej, jak ktoś wspominał o kamieniach milowych, to mi od razu na myśl przyszedł half który w sumie pokazał, że strzelanki. Strzelanki przed Half-Life'em to były. Nie chodziło po prostu o to, żeby strzelać. Natomiast Half-Life chyba był jedną z pierwszych gier, która pokazała, że strzelanki potrafią opowiadać też historię. I to był właśnie ten kamień dobry. Zgadzacie się z tym, że można już nazwać Half-Life'em Ja na pewno. No ja to, to ja wiem. Ja na pewno. Ja, właściwie, masz dużo racji, wydaje mi się, że... Do, dookoła half teraz powstał potentat tak naprawdę branżowy w Steam. Hmm. Hmm. No, Właśnie tak z tego... No i Valve'a tak była No tak, ale to też nie wiem, czy to już padło, czy nie, ale jakby też siła oddziaływania na inne teksty. No tego że czy jest, nie było. Jakby mhm. tam klonów i, i jakieś tak. tam. Zresztą samo to ile jest yy, modów do HFa, tak? Mhm. I trach, żeby sam się pobawił w tym świecie i coś tam zdziałał ciekawego. Więc myślę, że wpływ też tutaj ma znaczenie. Jeszcze jakieś przykłady gier kultowych? Mam kontrę. Mamy Mario, mamy Half-Life'a Szachy Szachy, tak Ojecha. Może wspomnę o tym, że to, że u nas Mario, czy kontra jest kultowa Ona była kultowa w latach 90 Wtedy, kiedy świat już tak naprawdę o nich trochę zapomniał Bo Mario, czy ogólnie Gryznesa były popularne w latach... Później w latach 80 Wtedy, kiedy nasi rodzice już stali w kolejce za Kaszanką no, może, może przesadzam, ale... My jesteśmy dużo, dużo lat do tyłu, jeśli chodzi o produkty, o produkty Nintendo. Ona w Polsce nie było tak naprawdę kultowe. Mario stało się kultowe przy... wydaje mi się przy Nintendo 64 i pierwszym trójmiarowym Mario. Nintendo 64 było bardzo mało... Yy, bardzo mało osób miało Nintendo 64 za moich czasów. Bardzo droga konsola była. Ale to tam mamy nasze odpowiedniki. Nie wiem czy... E, czy wiele z osób gra w gry RPG? Ja myślałbym nad e, Falloutami. Pierwszym i drugim Falloutem. To jest gra kultowa dla mnie. To jest gra na długie, długie godziny. To jest gra, e, która skłoniła mnie do e, poszerzania swojej wiedzy na temat języka angielskiego. Czyli nie można powiedzieć, że gdyby nie ta gra, nie bym był teraz już nauczycielem. Nie były to czasy polonizacji gier, były to czasy, gdzie gry to był jeden wielki blok tekstu, który trzeba było przetłumaczyć, trzeba było zrozumieć, żeby tak naprawdę cieszyć się z tej gry. I to jest gra, która dla mnie nie zdefiniowała jako gracza świadomego. Tak. Mhm. Zgadzacie się z tym? Coś jeszcze? Według mnie grą kultową wśród RPGów właśnie jest wow. Gothic. Zwłaszcza druga część dla filmów skórka. Czekamy. Tak, na pewno sporo osób tutaj w to grało, na pewno wszyscy słyszeli i e, pa, parę godzin się na to zmarnowało. Otóż ja zmarnowałem trochę więcej na to niż parę, parę dziesiąt, dziesiąt parę set, czy więcej. Ale Gothic jest to e, piękna gra RPG stworzona przez e, naszych sąsiadów Niemców. E, którzy stworzyli po prostu cudowną grę RPG. Niby, nie, niby jest tam trochę otwarty świat, który jest jednak zamknięty patrząc po dzisiejszych grach. Stworzyli jak, jakąś niby tam parę ścieżek, które na dzisiejsze czasy nadal są bardzo krót, no, krótkie i mało rozgałęzie. Ale jest to taki coś, co jednak pozwala na dużo więcej niż oferuje sama gra. Wokół Gotika i paru innych gier E, powstało sporo takich właśnie grup, które się zajmują i tworzeniem modyfikacji, to takich bardzo poważnych, które często są dłuższe od samej gry. E, e, I e, powstało mnóstwo filmów, które dopowiadają dodatkowe historie takich. E, cała grupa machinimowców, kilka grup które tworzą filmy na podstawie samej tej gry i właśnie tak odnosząc się trochę do tego kultu czy tych lekkich fanatyków danej gry to według mnie Gothic, zwłaszcza druga część ewentualnie pierwsza i trzecia, niekoniecznie Arkania jest, jest kultową grą a ja tutaj akurat jeśli chodzi o Gothic'a Gothic, Gothic stał się tak popularny w Polsce, był świetnie Tak, Była dla w pierwszych gier tak dobrze spolonizowanych i tak dobrze zagranych Voice acting, jak na tamte czasy, był znakomity Pamiętamy głos bezimiennego Tak Na pewno Strybuj w jakiejś reklamie samochodu <głosy> Tak, <głosy> możliwe Ale w grze trzeba przyznać, że była świetna gra, była trudna nie było, był dosyć wysoki próg wejścia, szczególnie na, na początku ze względu na sterowanie, tak, To ważne Tak, i przez to, że mogliśmy zapędzić się w rejony, które nie były przyznaczone dla nas to są na początku, tak Kultowość może być jeszcze związana z tym, o czym mówiliśmy na kole naukowym badaczy gier ostatnio mhm. że gra będzie kultowa wtedy, kiedy będzie obecna w wielu pokoleniach to jest ten aspekt czasowy i taką grą, która przetrwała próbę czasu, może tak to ujmę, eee, jest Sims. Mhm. Zdecydowanie. Mhm. Eee, to Sims, Sims ma bardzo dużą, bardzo odbiorców, żeńskich odbiorców dnia, ale to jest nie, bardzo tylko. duża gra, bardzo duża bula. Eee, I działa to, działa to do tej pory. Nie tylko to ty Ale ty też oprócz tego, że jest to gra, no. tworzenie domu jest naprawdę zaawansowany symulator życia. Tak, sims jak najbardziej. No i sims są cały czas też wspierane, bo jeszcze niedawno w strefie taką refleksję, ile to można nazwać refleksja, spostrzeżenie, Poczyniliśmy, że półka z wszystkimi dodatkami i wersjami gry The Sims zajmuje no, jedną czwartą całej chyba mm -hmm. całej takiej, półki takiej wielkiej z grami, półki i tak, jedna czwarta tej ogromnej półki takiej przez całą długość sklepu to są różne dodatki do The Sims. Także i wbrew temu to ja znam parę osób, które grają w The Sims, a nie są kobietami, także to nie jest tylko żeńska gra. Jakiś jeszcze? A ja myślę, że gra, gra kultowa to też jest gra, którą możemy przez wiele razy przechodzić Czyli albo z dobrym elementem multiplayer Albo z, z dużą możliwością przechodzenia gry jeszcze raz jeszcze raz Dobrym przykładem byłoby Diablo 2 II. Diablo 3, które teraz cały, cały czas cały się działa Ale też takie gry jak Wormsy, do których chętnie wracam, szczególnie te gry imprezowe takie gry jak Guitar Hero, które nie ma, nie można przejść z tej gry, prawda? Ale tylko cały czas bawimy się nią. I już od paru ładnych lat dalej gram, dalej mi się nie ludzi. Nie mhm. będę jeszcze grał. Również Street Fighter jest taką serią, mhm. która zdefiniowała gatunek i, i, i tak naprawdę też ma serię, serię pokoleń wiąże ze sobą. Tak naprawdę stworzyła, stworzyła albo utrzymała kulturę graczy, graczy arkadowych, właśnie. Mhm. Ja dodać jeszcze kilka innych e, możliwych tematów, ale. E, On nie chcę mówić angielskich nazw. E, Nawalanek, tak? Beatty. Czyli dochodzi do biatyk. Beatty. Tak, mm. Tekken, tak jest, Mortal, Mortal Kombat, który już od X lat działa i ma się I wciąż dobrze. I wciąż, I wciąż będzie działać. E, ale to tak wracam do, do multiplayer. Czyli jeśli jest chęć grania, to gra, jest, jest, jest coraz starsza, ale nie traci na swojej wartości Okay, dobrze, jeżeli. Tak z lewej strony może ktoś jeszcze jakieś propozycje macie, może? Nie, nie, okay. nie, nie może. Może byłoby nawet dla Was. Właśnie. dla mnie najbardziej kulturowy jest gothic, bo to była pierwsza większa gra, w którą ja się zagłębiłem. Pierwsza polska gra. Po o polsku. O polsku. <śles> no, po polsku. po polsku. Gra jest Tak, ale to jest Piranie Dobrze, że to, że pamiętam. Pierwszy komputer. Gry tak? Komputer, pierwsza Dobra, gra, gra. Która, nie, gra, która mi się tak spodobała, że mogłem grać w nią dzień w dzień. I mogę grać w nią cały czas. I Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect to była taka druga gra, która mi pokłonęła. Do końca. na osoby, które grają tylko w Mass Effect'a. Moja szpapierka, którą zaraziłem grami komputerowymi, gra jedynie w Mass Effect'a. Nic innego nie chce widzieć na oczy i gra już... No, chyba drugi lub trzeci rok. W Cał i Kuba. Cały, czas? cały czas. To jest ten aspekt e kultu, takiego fantaktyzmu. Która we wszystkie po kolei. Tak, cały czas. Ona stwierdzi, że podoba jej się Shepard. No cóż, kwestia tak gustu. <laughs> okay. Ja zawsze gram kobiety. Jak mam patrzeć na tyłek przez 80 yy, godzin, lepiej, żeby był to ładny, prawda? <laughs> argument. Już o tym tyłku rozmawialiśmy kiedyś. No, okay. Dobrze. Ja tak właśnie tak. się zastanawiam, dlaczego nie padły takie tytuły, na przykład jak, nie wiem, Icewind Dale, Neverwinter Nights... Baldur's Gate. Baldur's Gate, Tomb Raider to nie, nie, nie padł. Nie a to jest właśnie w ogóle... nie padł. padł. Innych, duch, nie? Ale? Może się bali, że to tak, no, tak Może byli. się stydzili, jakby coś. Ale rzeczywiście, no mi się wydaje, że, że Tomb Raider, że, że właśnie takie klasyczne RPG to... Who Oooo! Tak, tak, tak, tak. no, Heroes... Hey, Heroes of Might and Magic 3 A tak, to My, to jest... My, Might and Magic Heroes 6 teraz jest odrobnie <grym> e, Nie, ja już <grym> nie <grym> Stwierdzili, że jest za dużo pierwis Heroes Dlatego przystawili Might and Magic na początek Również cywilizacja jest taką tytułem mhm. Bardzo mocno rozpoznawane. Gry z syndromami jeszcze jednej tury jeszcze coś, taka moja osobista obserwacja, zanim tam przejdziemy do tego pytania To właśnie niedawno się zaopatrzyłem w taki malutki laptop który nie jest... no dobra, no może jest netbookiem Chociaż jest troszkę silniejszy niż te takie typowe netbooki i dla mnie właśnie, z naszykiem tego, czy gra jest kultoma jest na tyle stara, że mi jeszcze na tym, takim, nie wiem, 1,9 GHz procesorze pójdzie i na karcie zintegrowanej od Nintendo. I to rzeczywiście, to były Heroes'y, to były Warms'y To było jakieś stare GTA Już nie pamiętam, czy San Andreas, czy, czy Vice City, ale, ale jakieś tam GTA I jakieś właśnie takie stare shootery, właśnie mniej więcej z tego samego okresu, co, co pierwsze Half-Life, więc... Te próby czasu przetrwały hmm. Rzeczywiście nadal się w nieprzyjemnie gra Do Łomcy, Ty, zwłaszcza fajnie było w tak, po Coś, coś jak w dzieciństwie jest ten cały sens tak. powiekt <laughs> Fajnie było sobie to przypomnieć ja, ja polecam dobrą grę Kultową grę, może nie w Polsce Ale Halo Jeszcze Halo, Halo. Mhm. Jest, jest konwersja na pc Można sobie spokojnie pokrać Nie wiem jak jest czy można teraz to kupić bo... Wiem, że były problemy się, tak coś tam zajęło. Ostatnio znalazłem no, w więc wszystko. Tak, ostatnie znaleźli Bajaszoka w wydaniu Premium Games, więc. Mamy... Dobra, e, przechodzimy chyba do następnego pytania. Jeżeli komuś jeszcze gdzieś tam w międzyczasie zaświta jakaś kultowa gra, to śmiało może przerywać i jeszcze w proces z takim, możemy sobie zrobić taki prywatny akademiczny kultowych. Mm -hmm. e, natomiast. Czy waszym zdaniem gry, które określamy mianem kultowych, które wy uważacie za kultowe różnią się w jakiś sposób od kultowych filmów, książek, innych zjawisk? Czy coś jest takiego, co jest jakąś tylko charakterystyczną gier kultowych? Czego nie ma w tych innych miejscach? Albo czy czego się brakuje? Wpadł e, tutaj Half-Life. E, do tej pory pojawiają się filmiki, które pokazują jakieś elementy tej gry, w których gracze nie byli świadomi do końca, że coś, coś można więcej w niej jeszcze odkryć, że jakieś zaawansowane systemy sztucznej inteligencji tam funkcjonują, które objawiają się w jakichś specyficznych sytuacjach i jest wysyp takich filmików. Więc wydaje mi się, że gry ze względu na swoją interaktywność mają dużo szersze pole do popisu na, e, w kwestii tej swojej żywotności. Czyli do, do dzisiaj jeszcze, pomimo tego, że mają żonę bardzo wiele lat, możemy odnaleźć tam jakieś zupełnie nowe treści. No, chociaż... Wprawdzie filmy też możemy cały czas interpretować na nowo i dopisywać nowe ludzi. No, tak, ale nowych raczej nie ma. Tak? Ale nie ma Jest, nowych... Chociaż niektórzy uważają wciąż, że się pojawiają się nowe e, fragmenty pracy. Gdzieś ciągle odnajdują się te zachowane wczolkienowskie notatki, ale to raczej... Błóżmy między bajki. Tak, nowe fragmenty wszystkiego, ale to raczej y, bardziej legenda już chyba, nie uwierzę, że coś jeszcze tam zostało do odkrycia, ale moim zdaniem to jest słuszne spostrzeżenie, bo rzeczywiście tak, można tak. coś mogło umknąć wcześniej, albo można cały czas doszukiwać czegoś na tego, co Ja racja. ktoś specjalnie napisał film, żeby co którąś klatkę przylatywała klatka innego filmu i w momencie, kiedy złączymy je wszystkie razem, powstaje zupełnie nowy film. E, ja ale ja uważam dalej że filmy nie starzeją się filmy starzeją się o wiele lepiej niż gry prawda? możemy po 20 latach obejrzeć film i ogląda nam się tak samo dobrze jak za pierwszy raz nawet czasami lepiej, bo dowiadujemy się nowych rzeczy nie jest tak w przypadku g, gdzie budujemy sobie w głowie otoczuki budujemy sobie kult danej gry a jak wracamy do niej po 10 latach 10 nawet więcej latach nagle okazuje się, że że to już nie to, że ona nie wygląda tak jak wyglądała w mojej głowie e, tutaj przyku, za przykład podam grę Arkanu e, powieść magii niż nie pamiętam dokładnie, bo z tyłu Arkanu to jest takie trochę e, RPG z żółt fizometryczny trochę Fallout trochę e, no, RPG w każdym razie które dla mnie było kultową grą e, strasznie dobrze się nie ale jak wróciłem do niej i jak spojrzałem <laughs> na te rozpokszalowane małe postacie ciężko było, było mi się przełączyć, przeskoczyć może dlatego też tak popularne są reedycje gier reedycje, powiedzmy, Gate czy reedycje starych gier bo one żelują na, na naszej nostalgii ale na przykład ja bym się trochę pokłóciła, poskuczała, jeżeli chodzi o to. No bo można rzeczywiście, jest taki pakiet, gier, które nie przetrwają próby czasu, ale wydaje mi się, że z filmami jest bardzo podobnie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę horrory czy filmy fantastyczne. One też miały gdzieś tam jakąś miano kultowych, ale jeżeli się je ogląda po 30 latach, tak nagle się okazuje, że no, to już nie jest to samo co kiedyś, albo to nie jest to samo co czym się zachwycały te poprzednie e, pokolenia. I jakby gdzieś już to Trochę ta magia zostaje stracona. I tak samo jest chyba w przypadku wszystkich tekstów, do których zwraca się y, powodowanym nostalgią. Czyli Nagle się okazuje, że to, co mieliśmy w głowie, ten obraz jakiegoś tekstu jest lepszy niż to, do czego wróciliśmy po tych latach, no bo wiadomo, my się zmieniliśmy, ja e... bardziej krytyczni. Nie jesteśmy czasami stać. krytyczni, tak, czasami mamy za dużo oczekiwania, bo to po prostu coś było, coś nas zachwyciło wtedy, a już teraz nie, dlatego nie wydaje mi się akurat, żeby to było takie, fakt, że jeżeli chodzi o grafikę, to jest coś takiego, że się często, często się to wskazuje, że właśnie gra się brzydko zestarzała, że to już nie jest to, ale wydaje mi się, że to innych mediów y... I innych tekstów też dotyczy. No może nie tak literatury, bo jednak tak jest gra jest bardziej, bardziej odporna na to. Gra bardziej rażąca w przypadku zdarzenia, jest, zdarzenia się jest używalność sama w sobie niż, niż grafika, bo, bo możemy czuć właśnie urok kiedy spoglądamy na, na, na tą grafikę spikselowaną i, i przypominać sobie dawne czasy, natomiast kiedy, kiedy trzeba spędzić z tą, z tą grą czas i i próbować coś zadziałać. Nie jesteśmy jeszcze przystosowani do, do, do, do gry w starym stylu tak Ale się akurat to jeszcze, zazwyczaj takie gry zostają przystosowane do nowych sprzętów tak I czasami, jak w przypadku Mario na przykład, żeby to, no bo wiadomo, że w grach jeszcze jest ten aspekt, że już nie mamy tych konsol sprzed 20 lat i jakichś tam pierwszych komputerów, więc nie możemy tego otworzyć w takim stopniu jak to było wtedy, więc wszystko zostaje poprawione, ulepszone i wtedy się okazuje, że to też może być już, to nie jest to samo, tak bo się okazało nagle, że ta gra jest za łatwa. Ale jak, jak jesteśmy starsi, to nie przełkniemy niektórych z myślowych czy z brutów popularnych, które nie były dla nas już oszukiwą, gdybyśmy młodsi, bo nie, bo nie wiedzieliśmy lepiej. Jakiś przykład? E, jakiś przykład. No, w tym momencie akurat e, nie się, mam tak chwilę coś myślę, ale szczególnej gry akcji. E, czy gry akcji i filmy akcji, e, gdzie. Nagle ktoś się pojawia i my się nie zastanawiamy do czego on tam jest, ale dla fabuły pasuje, nam to pasowało jakbyśmy młodzi, ale teraz już się rozmawiamy. No bo to też wynika chyba ze znajomości. To może już nie chodzi tylko no, o. gry kultowe też, ale powiedzmy jakieś takie ulubione tytuły z przeszłości i nagle się okazuje, że y, tych gier czy filmów y, znamy mnóstwo z tego gatunku i wtedy wychwytujemy schemat, porównujemy i się, okazuje, że to, co czym się, się zapytaliśmy 20 lat temu to jednak, a, to jednak było słabe, bo to już było wszędzie. tak, no, tak to w Godzinną. Stare filmy z Godzillą no. O przepraszam, stare filmy z Godzillą są bardzo fajne No właśnie Ja Godzilli no. będę bronił Godzilla Do jest, jest potworem kultowym Dostatniego jaja Dostatniego jaja <laughs> będę bronił Godzilli. Jeszcze jakieś cechy, które wyróżniają grę od innych kultowych? W gry, tak jak już mówiłem, możemy grać z przyjaciółmi i możemy wrócić do nich po, po 10 latach. Do tej pory, jeśli widać się z kolegą, którego, którym zazwyczaj graliśmy w TKN, pierwszą rzeczą, którą pyta, to gramy. Czy gramy"? gramy? Gramy? Gramy. Ok, super. Z filmami, no nie wiem, czy gdyby przyszedł do mnie i tak powiedział Matrix. Nie, nie Matrix. Nie mam od On jeszcze raz by oglądać. Ale to chyba wynika z, z tego względu, że jeżeli mamy takie medium jak film, to e, nie mamy tutaj tej mechaniki, tak, która jest też tym elementem waloryzującym. Film się po prostu tak, a film się po prostu ogląda i już, i, i nie sądzę, żeby były takie osoby, które e, nie wiem, oglądałyby, mogłyby codziennie, czy co drugi dzień oglądać, tym mogłyby no, co w czy gdy jest nowo, ilość, no, na wojnie, czy naszego dzwonianego, w Matrixa. Ale na pewno są takie osoby, które mogłyby codziennie grać w tekę na dwójkę czy trójkę I tą nostalgię sobie w jakiś sposób przypominać, bo, bo mamy tą aktywność tak? I to nie jest tylko tam odgrzewanie tego medium, nie oglądanie Tylko jakoś tak dzieje, jest, wydaje mi się, że dobra mechanika, naprawdę dobrze przemyślana mechanika E, też się nie starzeje. Możemy pomyśleć, że grafika się tam starzeje, czy jakieś rozwiązania regularne, jak to wspomniałeś, ale wydaje mi się, że taka dobrze e, skryjona mechanika nie jest stanie się zastarzyć. co zresztą widać po tym, jak już tutaj wspominali koledzy o, o Mario, tak? Że ta mechanika się nie starzeje, jest cały czas kopiowana, więc bo te gry są przeznaczone do grania wielokrotnie, niektóre gry są przeznaczone do jed, jednego przejścia i to wystarczy, a nie ma co, co, co, co, co No i tak jeszcze tu ten aspekt, który się pojawił, to jest, który to obaj poruszyliście, czyli taki aspekt współzawodnictwa, czyli, czyli tego, że się właściwie gry gotowo odbiera często kolektywnie, tak? To jest też jakby jest... to też <grydy> Natomiast nie wiem, czy <grydy> w, trakcie, w przypadku filmów czy literatury w ogóle, raczej, że nagle... Pierwszy przeczytam! <grydy> e, tak, nagle się ktoś omawia na, na, na wspólne czytanie, tak? Albo właśnie do nie niewidzianej osoby nagle właśnie obejrzymy <grydy> rozdzialik albo obejrzymy też... <grydy> no moi znajomi ciągle się spotykają i ciągle śpiewają za sobą te same teksty kaczmarskie czy część, tak. część literatury? Są na pewno. No, no dobra, ale z drugiej strony jak te, te właśnie, no mamy na przykład kultowe filmy o miłości. Tak? No tak, jest zawsze ten I sam zestaw, w tak. którym się pojawia. No i z reguły takie, no, takie filmy się tak. ogląda kolektywnie. tak? Albo z partnerem, albo z reguły dziewczyny. Nie wiem, na przykład oglądają w, w gronie przyjaciółek. Tak albo mamy. Tak jakieś... Babski Wieczór nie może się robić bez na komedii. Przykład, na przykład komedii romantycznej, czy, czy jakiegoś melodramatu. Z drugiej strony ja, mamy jakieś maratony filmów typu horror, czy w sensie czymś coś w tym też jest jakiś fandom, który kolektywnie to Ale nie odjął kolektywnie, to nie miałoby tego uroku, tak? Stąd jakby cały ten fenomen konwentu w rodzaju, Więc to, to też mi się wydaje, że, że jest to, to jest to obecne w, w, w starszych mediach, zresztą no skoro mówimy tutaj o nowych mediach, to wystarczy wejść na jakieś dowolne forum zajmujące się jakąś literaturą fantazy, jakimś konkretnym, no nie wiem, dajmy na to gromotron, tak? No i widać, że mimo, że książka już jest skończona i tam nie wiem, jakiś fragment serialu jest skończony, to ludzie cały czas tym żyją. No bo cała seria nie, nie jest, to jest to wrząca, też, też, mógł, cały to czas to... rozmawiają o jakichś wątkach, które już zostały zamknięte no tak. i, i nie tak. wiem, były w tam, nie wiem, w jakichś pierwszych tomach, a cały czas tym żyją. Akurat, tak. ale muszę tak. powiedzieć, że w składku Greotron chyba serial, się tutaj popularności przyczynił. przy, po, przy, przy, przy, przy w Polsce. <laughs> Może w Polsce. No w, Polsce. No w, Polsce, w Polsce, w Polsce na pewno, bo mam wrażenie, że teraz to właściwie o niczym innym się nie mówi, że odrobno w tekście serialu i też machina marketingowa robi swoje. No właśnie, machina tego marketingu. Jeszcze jakieś różnice? Ja chciałem, a ja chciałem, propos tego, że mechanika się nie starzeje, to świetnym przykładem jest mechanika zastosowana w penumbrze, która była do tego stopnia rozkonała, że w zasadzie przełożono ją, tą samą mechanikę włożono do amnezji, nawet do tego stopnia, że w penumbrze mamy do czynienia w pewnym momencie ze zbieraniem odpowiednich składników do zrobienia pewnej mikstury i w amnezji mamy dokładnie to samo. Got ja się zgadzam, ale czy, czy można już nazwać w takim razie penumbrę kultową? Nie wiem, czy penumbrę można by nazwać gry kultową, myślę, że raczej nie, po prostu chciałem zwrócić uwagę na kwestię nie się mechaniki. A czy, a czy zgodzicie się ze mną, że Minecraft już można nazwać kultowy? Bo właśnie tą społeczność, setek tysięcy, jeśli nie milionów graczy, która tworzy, dodaje tą grę, ona taka bardzo trudna jej będzie się wystarzać, bo coraz, coraz to chwilę mam coraz to małszy kontent. Eee, tak. Znaczy ja mam wrażenie, że Minecraft raczej będzie, cool. będzie Jest, kultowy będzie, na pewno, jest, dlatego, że kiedy usłyszałam, że są grupy dzieci w przedszkolu, mają już swoich znajomych w Minecrafcie, więc ja myślę, że to o czymś świadczy i już nie można tego ignorować. tak, Minecraft jest tak nie jest tam cyta, ona cały czas rośnie, cały czas jest nowego, czyli ciężko jest to się wystarczało. Trzecie miejsce na liście najlepiej sprzedających w historii. No dobra, a jest coś takiego, jeżeli chodzi o te różnice, jak na przykład kultowe filmy, czy kultowe książki, ludzie się przerzucają cytatami. Albo obawiają ja się... kadry z filmu, Czyli tak, tam Czy jest coś nie takiego. Na przykład, no jest mnóstwo tego, jest coś takiego w grach, Oczywiście, że nagle. Że ja że się do tej pory się przerzucam. przerzucam war. Warner Changes. No tak, to tak, jest jeden no. z najbardziej rozpoznanych. Ja do tej pory przerzucam się cytatami z Baldur's Gate'a z kolegą. Yoshi, się dziecię! <laughs> Josimo się zgadza! Przed drużynie w drogę należy dobrać drużynę. Piotr Franceski. nie <laughs> <laughs> <laughs> polecam i zapraszam. Josimo się zgadza z gry, w dobrej które, sprawie. który na przykład cytaty wam zapadł. Anno 1602. Wpadli twoi ludzie chcą oberży na tej wyspie znajduje się złoto no, w ogóle jest <głos> Headstone, na to, na to. jak się wystawia jedną postać, a on krzyczy <głos> DAS DINGOS <głos> ale może jeszcze <głos> nie fultamy, bo jeszcze za świeża <głos> grajesz. jest jest za świeża, ale znaczy może nie tyle jest za świeża, co dopiero co wyszła, wyszła z płatnej wersji no i się dopiero zbiera taki, jeżeli chodzi o teksty to to jest taki przykład, który ja zawsze podaję w, nie wiem jak to w waszym przypadku, ale kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej chyba jeszcze Wyszła taka gra z różową panterą Hokus poko z pantera I dubbingował to Cezary Pazura i właśnie my cały czas się przerzucaliśmy tymi tekstami I śpiewaliśmy piosenki z tego, że tam zawsze musisz dobrym być i tak dalej Więc z tego typu teksty, że wujek dobra rada radzi Nigdy nie, tam nie zaglądaj do, tak, tak. Do, do, do, do szafek Znaczy, to było jeszcze, to było fajne, że wujek dobra rada radzi Nigdy nie zaglądaj do cudzych szafek toaletowych Chyba, że jesteś postacią skrytywskiej posta, posta, gry komputerowej I to nas właśnie... Z... Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać Samoświadomością medium nie Czy autoreferencyjnością ale, tak, tak, ale nam się to strasznie podobało, że, że ta gra sobie ewidentnie robi za przeproszeniem jaja z gracza i, i daje mu do, do, do zrozumienia, że jest świadoma, że jest, tak? że, że jest grom i właśnie, nie wiem, ta sytuacja, kiedy różowa pantera próbuje skorzystać z toalety i nie może, bo się wstydzi, bo wie, że jest obserwowana przez gracza. Więc no i tam było bardzo dużo takich tekstów, które my sobie jakoś tam przeszucaliśmy niektóre z nich pamiętam do dzisiaj, niektóre nie. Wydaje mi się, że to jest taka gra, która rzeczywiście... Tam Czyli w takim razie były. to by nie była pewna cecha odróżniająca, bo jak się okazało na waszym przykładzie... Można się też przerzucać cytatami z bieg, okay. To już Gotikuje. nie będę pytać o, o takie momenty, bo na pewno też są, to jest oczywiste Coś tam no jeszcze byłeś tak. ciekawe. Tak. W gotiku jest taka postać o nazwie Wrzut i myślę, że jest bardzo, bardzo dużo <laughs> osób zna stady jego To Ej kolego, przywódźmy się do ciebie na momencie. W przypadku cytatów to jest dosyć y, trudna sprawa, bo gry nie, nie tyle są tekstem pisanym czy tam mówionym Natomiast jest dużo, dużo obrazów, dużo motywów z gier, mm -hmm. które, które są wspominane w innych grach w postaci steregu. To też gierze, to jest świadectwo o tym, że gra jest skoro jest cytowana w ten sposób, właśnie nie, nie poprzez mm -hmm. słowa, a poprzez jakieś, jakieś obraz i zjawisko. Ewentualnie tak często jest powtarzana dana kwestia, że my zapamiętujemy, tak jak w Warcraftcie trzecim, gdy chcieliśmy wybudować coś po stronie orków. Pion mówi, work, work, mm -hmm. co chwilę, work, work. Okej, okay, dobra. Chyba kolej, czas na kolejne pytanie. Hmm. Czy uważacie, że może tak, najpierw zacznę od tego, czy w ogóle przewidujecie, że jakieś którakolwiek współczesnych gier serii będzie w przyszłości kultowa. I jeżeli tak, to czy myślicie, że twórcy robią coś w kierunku, żeby ta gra jakoś zaistniała świadomości na górze I jakoś, nie wiem, projektują z myślą, że a to musi być takie uniwersalne, ponadczasowe i taki efekt dawać, że. Żeby... Ja liczę bardzo gorąco na to, że projekt Eternity stanie się taką mhm. grą, że stanie się naprawdę pierwszym rpg -iem którą pozwolę nazywać się duchowym spadkobiercą Baldur's Gate'a. Okej. Okay. No wspomnieliśmy już o Minecrafcie, który już, mm -hmm. już jest gotowy, ale dużo nadzieję dużo pokładam w Destiny w grze Massive Multiplayer Shooter, tak to przetłumaczymy w każdym razie, nowa gra od Bungie, yy, jest bardzo yy, silnie multiplayerowa, ale może nie tak zamknięta jak Call of Duty, czy... Jeszcze jakieś, wasze zdaniem, obstawiacie? Ja myślę, że doskonałym przykładem będzie Bioshock i jego walory artystyczne i to myślę, bo no, gra jest genialnie zaprojektowana, moim zdaniem i myślę, że to właśnie będzie w przyszłości takim argumentem za tym, za tym że ta gra będzie kultowa no bo, Ale ja to polemizuję BioShock ma świetną opowieść, ponadczasową tylko opowieści zapominamy ale jeśli chodzi o, o mechanikę, BioShock jest średnim tytułem yy, szczególnie jeśli chodzi o tą fazę strzelania czy używania z midów, nie odróżnia się tak bardzo od, od innych shooterów. Znaczy, to no, zależy, ja na przykład, mi na przykład się bardzo podobał, właśnie ja, bardzo dobry feeling broni był w tej grze, moim zdaniem, bo nie no ja grałem na Playstation, więc te wibracje wpadli są, więc to zapewne też inaczej się odczuwa, tak? Dla mnie był y, bardzo miękkie te broni, były, bardzo lekkie, nie czułem y, siły strzał. A no, no, ja no. właśnie wręcz grałem. Właśnie inaczej troszeczkę, właśnie ta mechanika mi się podobała i ogólnie design świata. Nie. To tak. właśnie to jeszcze będzie miał trudność z pokonaniem innych Francuzów, bo jest już zamykany tak naprawdę No organizm. już studio nie jest, można powiedzieć chodzi, chodzi o ostatni dodatek, wyszedł To wyszedł To, by było, to by był argument, który przemawia za tym, że nie będzie kultowy, jak w wsparcie No chyba, że fani będą sami, hmm. jakoś o niego dbać Ja mam nadzieję, że kultową grą stanie się super no. Że, że w końcu wyjdzie pełna wersja Właśnie i mili, mili Oj, taki ich nie ma Więc jest, e, chociaż nie w takiej formie do... Mnie się wydaje, że szansę na stanie się grą kultową ma Batman od Rocksteady Ten pierwszy Arkham Asylum Z dwóch powodów e, Z pierwszego, że już wykorzystuje kultową postać, jaką jest Batman A drugi powód, że no, to jest po prostu bardzo dobra gra <grym> <grym> Okej. Okay. I wcale nie dlatego, że pisze w pracy A ja z kolei bardzo żałuję, że kultową grą nie stała się i już raczej nie stanie w takim razie e, gra pod tytułem Call of Cthulhu Mroczne Zakątki a. Ziemi. Bo gdyby była kultowa, to wyszedłby sequel. Tak, zgadzam się. Ta niska za mało odbiorców. No, nie wiem. Ja, możemy się jakoś przyczynić do przypromowania tej gry, bo jest, jest miejscu. A teraz, czy cię się ze mną, że Fifa jest kultowa? Nie, nie? Bo się przez powiedza. tyle lat gramy. O, pierwszą fifę grałem w 1999 roku. Nadal. Takim produktem As dla mnie marketingowym, sztucznie nadmuchanym. Nie wiem czy można to nazwać kultowym. To znaczy. tak samo jak NBA. Mi się z piłkarskich gier bardziej podoba era futbolu 2002. <laughs> padami, tak. ale... Ale, myślcie, ile osób gra tylko Fifa? To jest przerażające! To, gracza... to bazuje na tym, że bardzo ludzi, po prostu, wypiecie, no. To też jest przerażające. To znaczy, właśnie, fi Fifa stała się taką jakby... jakby ik ikoną dla niektórych ludzi grania w konsolę, tak naprawdę. Więc, więc y tak. Musi, być, musi być interpretowana jako kultowa. No, możemy się nie podpisywać pod ten kult, Natomiast... A to mówię. ja, to się, ja uwielbiam się trochę, no ale... Już. Nie to wydaje to... mi się jakaś super wybitna. Podstawowy problem z, z, z serią HIV jest taki, że, że, że, że, że kupujemy ciągle to samo tak naprawdę. Znaczy, mnie się wydaje, że sam tutaj no, wspominałem o tej ponadczasowości, zresztą nie tylko ja, ale wydaje mi się to. Z tego względu, że co roku dostajemy ten sam produkt, tylko tam nie wiem, opakowany w trochę Trochę nowoczyżniejszą... lepsza trawka. Trochę lepsza trawka, tak, trochę szybciej piłka leci. A Murawa może? Murawa. E, tak, to, to jak ja teraz muszę powiedzieć, że nie, nie sędzia, tylko tam. Nie, sędzia. Arbiter, sędzia. arbiter. arbiter. Że arbiter. Zawsze nie, Mnie się wydaje, że z FIFA jest ten problem, że ona jest po prostu ciągle odnawiana. Tak? I mm. my, jakby już, nie wiem, jest ktoś, kto wraca do jakiejś tam FIFA 98, 2000, raczej nie. Jak bo nie za, sam, FIFA... za sam track. Myślę, że, jak, myślę, że jak ktoś kupił i nie, nie interesują go nowe składy, to chętnie pogra w 98 albo coś podobnego. Natomiast y, ludzie mogą kupować te FIFA tylko ze względu na, na nowe składy, bo mówmy się, że, że grafika nie jest takim. Yy, grają, ponieważ inni ludzie grają. Społeczność, jak ujednak do tak, nowej generacji więc jeśli ja chcę grać w multi, to muszę grać z nimi, muszę kupić tam obudowę, przyjęty śmieszny ziom. No tak, ale z drugiej, no to pomyśląc tutaj, to jest genialny produkt, my się go, tak samo jak kolotyki. A dlaczego FIFA, a nie pro Evolution Soccer? Właśnie, w no, to tylko piłka nożna, że czemu FIFA się trzyma, a pro Dlaczego nie sensyjny ja. Soccer? Dlaczego nie jest Zuma i Lewe? <laughs> Ee, tak, tak, że jakby tak myśląc o, o tych seriach gier sportowych, no to przyszło mi tak, tak, myślę, piłka nożna no to inny męski sport, nie wiem, sporty motorowe. Jak sobie poruszę jakiś grę grach Grand Turismo, tak? No i znowu tutaj ze mnie fanboy wyjdzie, ale nie wydaje for mi się, że. To... No, Need for Speed, no może to też, to... ale wydaje mi się, że Gran Turismo ma taki status symulatora, czy też gry wyścigowej, rzeczywiście kultowej Że są takie osoby, które grają Gran Turismo i koniec, nie wiem, Gran Turismo 2, które było na PSX, tak? Znam osoby, bardziej. które do tej pory w to grają i są zachwycone i w ogóle wow, żadna inna gra. Zgadzam się, da. ale ciągle mam wrażenie, że ten Need for Speed to jest jak ta FIFA właśnie. No, no, Alezmu ale nie, no, to jest nie, nie. ma. No tak, bo tutaj też musimy chyba pomyśleć o tym, że co innego jest tekst kultowy, a co innego jest tekst masowy, tak? Tutaj nie no, wiem, na przykład ta FIFA to byłby tekst masowy, czy Need for Speed. Natomiast kultowe, no to właśnie byłyby te gry, które wcześniej wymawialiśmy. Wymienialiśmy Gothic. To jest, tak, to jest gra kultowa, czy to jest gra, w którą... Pytaliśmy o to na początku, ale, może się <grywa> nie ale... nie, to. nie wiem. No, nie wiem, znaczy, to nie, nie ma jednej te, definicji w ogóle, tak? Kultowe to, to jest termin bardzo nieostry. I tak naprawdę... W nie nie, nie wiem, ale... Z Wikipedii się nie korzysta. <grywa> nie, ale... No jest to termin, który tak trudno zdefiniować, więc tak naprawdę można kupić wiele definicji i jakoś próbować je bronić, więc ja właśnie zachęcam do tego, żeby każdy powiedział, co rozumie przez kultowość. Także nie wygląda wolna, możemy do tego wrócić. Nie. Eee, no tak jak już wiem, jednym przykładem takiej gry, którą mnóstwo ludzi gra, ale nie wiem czy się w gra kultową jest seria polowniki która może zostanie zdetronizowana przez Titanfall, który świetnie sobie radzi i jest już tym sellerem, ale jak do tej pory to ma bardzo dużą bazę graczy, mnóstwo osób, które przechodzą z generacji na generację, tak samo jak z FIFY, na coraz nowsze wersje i grają w 8 wczorakach, to chyba najbardziej kultową, o której dziwne, że nikt jeszcze nie wspomniał, jest, jest Counter Strike o, który, zwłaszcza wersja 1.6, która jest e, chyba najbardziej znana ze wszystkich i najbardziej kultową która gra jeszcze masa ludzi, jest pełną rozmaitych serwerów, e, przeróbek, modów specjalnych serwerów i gra w to naprawdę dużo osób i im się to nie nudzi, bo po prostu lubią sobie strzelać z nieznajomymi, znajomymi, ze znajomymi jest, tak, jest społeczność, jest multiplayer można grać ze znajomymi, można grać z zupełnie nie wiadomo kim tak. A można w ogóle wartościować? Kultowość, bo tutaj padło takie stwierdzenie, że jest bardziej kultowa Można eee, tak no, powiedzieć? Znaczy, ponieważ, ja nie, no, nie, krokody, pod nie. względem takim, że jest e, do, dosyć stara jest... w porównaniu do innych a jest jeszcze bardziej rozpoznawalna e, i oni jeszcze jest też takie trochę mas masowe ale jednak tak nie, myślę, tak mierze... że kultować już takim terminem ostatecznym, jeżeli już jesteś ostaliczny. To jest ten produkt do którego tak Ta, Jeżeli chodzi o strzelanki, to mi się wydaje, że takim kultowym oprócz tutaj wspomnianego half lifea to na pewno jest gra Doom, No tak. Bo w dumach no, tak. chyba grał każdy. Tak. I na pewno już pomijając jakby tą kwestię tego, że to jest taka gra, która Quake. wywoływała... o, Quake też A, no to dumi i Quake, jakby te gry, które wywoływały dużo um, kontrowersji w związku z... Um, z tak przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli chodzi o strzelanki, to, to są takie... Tak, no. Wake stał się tak popularny, ponieważ był jedną z, z pierwszych strzelanek Multi, gdzie Polanie można było ze znajomymi w, w klasie w sali informatycznej. Tak, te, te cudowne lalki, ledrych których nauczyciel wyłączy dostęp do internetu, żebyśmy nie grali w sieci. A tutaj Polanie. Przykro no dobrze, a takie, jakoś ta część pytania gdzieś tam zginęła, e, czy myślicie, dzieci twórcy projektują gry z myślą o tym, żeby były kultowe? Myślę, że niektórzy tak, a z tego się nie da tak zrobić. Nie da się zaprojektować gry, żeby była... To no tak można myśleć tylko, żeby jakoś tam... Można mieć nadzieję, można... Pamiętacie grę sport. Tak. Tak. tak, ona była, myślę, że była planowana ale to grę kultowa, ale nie wypaliła. Tak, Paliła. jakby zrobili multi to by naprawdę było Ale tak, Will Wright to była chyba jedyna osoba, która mogła spróbować zrobić grę kultową, skoro już udało mu się z takim rozmachem nie. przy Simsach. Może się mylę, ale ja mam <laughs> jakieś takie nieodparte wrażenie, że, że taką próbę czyli Ubisoft, dobrze mówię, jeżeli chodzi o Assassin's Creed. Tak, zdecydowanie. Bo już nie wiem, tyle tych części robią, że jakby mieli taką nadzieję, że któraś jeszcze załapie i już będzie tym grupem kultowo. Ludzie sobie tatuują Assassin'y na plecy, tak? Także... ludzie sobie tatuują ale jakby patrząc w e, Tak, ale patrząc po to co się dzieje, tak, że... E, E, to też patrząc na tym jak mieliśmy zajęcia na uczelni i e, prowadząca zajęcia e, pytała się w co ludzie grają Nie, nie, nie gra, bo ja najwyżej w Assassin'a graliśmy Więc to też jest taka gra, jakby Assassin's Creed to jest to takie Mario, które my... Jakoś nie Tak, to jest taka trochę gra nie ma, że Osoby, które nie grają w gry grają to, w to w albo w grały w Mass Effect'a, i... albo grały w, ja w Nie, Kiedyś grały w Simpson, teraz bardziej grają w GTA. Znaczy, GTA. GTA. Oh. GTA, nikt nie powiedział, że tak w w w ogóle Może nie pierwsza gitara ale drugie gitara, ale gitara co jak najbardziej. Co Myślę, że, że fakt y z tego fakt, że, że, że powstają kolejne sequele i kolejne, kolejne części, części wypromowanych franchise, wynika z tego, że, że razem że są studia, które, które muszą to produkować, bo inaczej musiałoby wymyślić coś naprawdę oryginalnego, a wy, wydawcy nie są gotowi zaryzykować. No i faktycznie już może, może nie, nie, nie, nie, nie, nie, tytuły nie zostały kultowe, nie zostały znane kultowe. natomiast są popularne i mają rzesze fanów, dlatego, hmm. dlatego są, są po prostu no. bezpieczne i to, to, to nie wynika z faktu, że tworzymy kult, czy tam tworzymy część, część kultury mimo mi, mi chodę tworzą, po prostu chcą, chcą, chcą zostać przy życiu tak naprawdę. Hmm. Też prawda, znaczy no, to jakby to, to, ja ta uwaga była czysto ironiczna, hmm. no? ale w, w, wydaje mi się, że z drugiej strony, że też jakby rynek Osiągnął chyba ten moment takiego trochę przesytu różnego rodzaju markami, czy, czy tematyką I nie wiem, niby to miało trochę ożywić pojawienie się nowych konsol, ale nie wydaje mi się no właśnie te nowe konsole Pojawiły się z mniejszym tłukiem niż w poprzednim razem Dokładnie, że, że jakby nie ma, nie ma tej oprócz tego twojego wspaniałego Titanfalla nie ma jakby system solerów i jeszcze nie, wiem, jeszcze nie ma jakiejś takiej gry która rzeczywiście by mnie orzeźwiła że o już nowa generacja czy coś że, że rzeczywiście że coś fajnego i w tym samym roku, wracając do tematu naszego dzisiejszego spotkania że zacząłbym szukać już jakiś kultowych gier w, w poprzedniej generacji tak? a jeszcze jakby tego nie widać. No, może... no właśnie, a musi minąć jakiś określony dystans czasowy, to znaczy po wielu latach można rzeczywiście stwierdzić, że kultowy, a nie tylko popularne. No, jeżeli uznaliśmy, że Minecraft jest kultowy, to chyba nie, nie jest to kwestia czasu, a po prostu yy, prędkości rozwoju danego tytułu i prędkości Czego, czegoś. rozreklamowania. Tak, tak. tak tej te tak. Tylko, że musimy jeszcze brać pod uwagę, że Minecraft to jest taka trochę gra anomalia. Bardzo <grym> <grym> <to, grym> się podoba to, <grym> to, <grym> to że osiągnęło to taki sukces, to jest coś nie, nie, niesamowitego. Ja nie, nie umiem znaleźć niczego, co dałoby się porównywać z Minecraftem, jeżeli chodzi o sukces. Polskie gry, które są kultowe, naszym zdaniem, są takie? Ja wiem, że są nie wiem, czy tutaj Czuję czy nie wszyscy będą pamiętać. Franko. Aha. Franko. Ale pierdoło. <głos》> tak. Jest robiony Franco 2, Jestebio. jest projekt na chyba, bodajże, Indie Co lub że Może wypali, może nie wypali. Ale to była jedna z pierwszych gier, które grałem po polsku. I cieszyłem się jak dziecko, kiedy mogłem słyszeć polskie przekleństwo. <głos》> Jeszcze jakieś? Wiedźmi? Może? Może. Tak myślałem, no, no że Na świecie na pewno Ale czy kultowy? Czy to czy już zdążył być kultowy Tak bardziej masowy jeszcze, jeszcze nie jest no? No, czy Z Wiedźminem to właśnie Nas tak może, że że będzie ten... Może się... tak bardziej masowy i bardziej kultowy chyba by były książki, jeżeli sama gra System w takim razie system no chociaż no, bo być, że są te dwa systemy, no, jest ten system, który tak. napędziła proza Sapkowskiego i ten system, który trochę, trochę zagrał, tak, tak mówiąc projektu. szczerze później. Tak. No status się pojawiła książka. No i właśnie, a książka się pojawiła pewnie dlatego, że no. No ja, ja nie przejdę Nie, nie, nie, w każdym razie podobno było powiedziane, że Sapkowski już miał nigdy więcej nie wrócić do tej postaci, a jednak. Czy to może mieć jakiś związek z grami? Nie wiem, ale no... Świetną polską grą, która niestety nie tylko nie stała się kultowa, ale też nie osiągnęła jakiegoś dużego sukcesu, był stop. Ale niestety przepadnie z grą. Starał się mechaniką zawojować, czyli system skillshotów. Bardzo się podoba, ale z Bożyskie? były trudno. Zdacie? Tam ski jump. Lesjoki, nie chyba nie chyba nie. Chyba nie, nie. nie Nie, Ale też kultowe No, no bardzo. Mały to znaczy zawsze się grało właśnie na informatyce Gramy w Na Informatyce to jest no, zawsze gra w Peace tego pierwszego to Jesteś tak, młodszy, czy nie? <laughs> no, pierwszy Peace Persia Dobrze, jest, jest starszy chyba ode Ale to już na pewno była jakaś wersja emulacyjna No właśnie, o tym mówię A zastanawiam się, czy gry online mogą być kultowe To znaczy, online w tym sensie, że jakaś strona z grami Można sobie kliknąć i wybrać Czy World of Warcraft jest kultowe? Trzeba zapytać, ktoś gra w Obecnie? <śmiech> Obecnie. Eee, nie. Mi się wydaje, że w pewnych kręgach na pewno. Że, że jest jakiś... Czy w ogóle Warcraft, tak? Jako, jako marka na pewno ma jakiś wiernych fanów. Eee, I którzy w to poświęcają wszystko czasu i pieniędzy na to. Więc wydaje mi się, że... No, 14 jak, jako fan czy za, jako marka na pewno. W czasach W swojej się świetności, 14 milionów aktywnych użytkowników globalne, no, czyli oryginalne server. Ale serwer. właśnie, z grami online jest ten problem moim zdaniem, że jeżeli w pewnym momencie się okaże, że ta popularność trochę wygasa, serwery zostaną zamknięte i jakby to jest utrudnione, żeby taka gra była kultowa, bo może nie przestać próby czasu. Ale tak? tu przychodzi w Free to play i jeszcze no, więcej o tym przychodzi. No, no, ja no to to nie zawsze dobre gry są kultowe. Jest. Czy, czy taka gra Tibia może być kultowa, skoro na tyle, tyle osób to grało? prawda? Czy Metin dwójka? Ktoś gra w na jedynkę? Jest? No właśnie, nie wiem. Ktoś no był. Ktoś gdzieś. Ja to to Czyli więcej polskich przykładów, raczej nie. Takie przykre. Takie przykre. nie, no w porządku. To nawiązując teraz, trochę do no może niekoniecznie do Wiedźmina, ale ogólnie do systemu rozrywkowych i tego i tekstów zorientowanych wokół konkretnego fandomu, czy uważacie, że kiedy powstaje, kiedy mamy kultowy system rozrywkowy, to czy gra, która powstaje w jego obrębie też ma szansę uzyskać, znaczy szansę na pewno ma, ale czy też jakoś jako z automatu zostaje kultowa albo... niekoniecznie. Bardzo znanym, bardzo znaną postacią jest Conan. I w momencie, w którym powstało MMO Age of Conan, osiągnęło dużo mniejszy sukces niż ale to może dlatego, że Age of Conan wyszedł jako płatne MMO z subskrypcją i to była era świeżych gier free to play i nie, nie, nie, prze, nie przeżył starcia z grami darmowymi. Powiedzmy, darmowymi z złowie. No już... no tutaj to było już wspomniane Star Wars, tak? I dla tak. wielu osób, nie wiem, taką grą kultową jest Kotor. Uh -huh. I... Nie wiem, właśnie, że ja jakoś do kotora nie, zawsze wolałem to, zawsze wolałem serię Jedi Knight e, i jakoś kotor mnie nie, nie, nie przekonał do siebie, ale z pewnością jest o, olbrzymi fandom a, a, a, a, osób, które się. To znaczy fandom, jest olbrzymi fandom. O, czy, czy. Społeczność społeczność fandowa. Fandom przykładem z wolny, tak mi się wcale nie wydaje. No nie mam pojęcia, jak to jest ale korzystam. Fandom. A, więc, z grono fanów z grono fanów I, fan, fan, fan, fan to też nie jest po słowo Miłośników Ale nie, już o, jest o, fan grono, fix, grono jest, fan z fandom jest chyba w porządku Więc grono miłośników e, Wojen gry e, Rycerzy Starej Republiki tak? e, więc, więc wydaje mi się, że, że rzeczywiście tak tak, niektórych nie na, na pewno moglibyśmy wskazać jakieś gry, które jest. Jakaś sławna gra o Harry Potterze. Jakaś taka naprawdę. Na trzy masówki. No, nie przypominam sobie, jak się, się na pewno są. A co z Lego? Mhm. Bardzo dużo. Tak, Ale wydaje mi się, że jakby ten czas gier LEGO to dwa trzy. Pierwszy ten okres Lebo, ten który to już Ligo nie pamiętamy, To były jakieś tam, nie wiem, rejsery, coś, coś w tym stylu. A teraz jest taki drugi moment, kiedy gry wykorzystują już cudze Francji. Wszyscy. I ja nie wiem, mogą być jakieś pierścieni Wszystkie Traveler's Travelers'side. Tak, ale gdyby. Czy one mogły być kultowe? Nie sądzę. Można, że tam pasożytują to chyba na tych takich, które były. Tak, to trzeba byłoby zobaczyć jak teraz stanowa gra Legazem jak, jak jakby sobie poradziła. Ale z no, rozpędu Dzieciaki po prostu chcą teraz na To są jak pacjent, czy na No podoba mi się do kastylistyka, no to czemu by nie Wniosek jest jeden Kultowość systemu rozrywkowego nie daje gwarancji żadnemu ja wstaję mu przy... tytułowie, który powstaje w jego obrębie. Ja wstaję przy swoim, żeby grała kultowa, musi mieć rywalizację w sobie musi mieć to replay, replayability, czyli możliwość grania i grania i grania, powrotu do niej. Gier single player jest to trudne, ponieważ to ileż razy możemy przechodzić tą samą historię na Cztery. inne sposoby? Tyleż razy co można oglądać na sam film, Tam jest... To, cały czas ten się nie zmienia, w ogóle. To, jest to samo... plan, A jednak... Mam znajomego, który na pamięć na całą tego... linię dialogową z Pulp Fiction. No tak, tak, ale może to też wynika z tego, że kiedy mamy kontakt z tekstem, który jest filmem albo książką, to mamy świadomość tego, że to cały czas będzie to samo, że to się nigdy nie zmieni, tak? Natomiast w momencie, kiedy mamy gry i mamy replay story, to niezależnie od tego, jakbyśmy się starali nigdy to nie będzie dwa razy to samo doświadczenie. No, w przypadku książek mówi się, że też raczej nie. No, nie ale... No, nie wiem, nikt ci nie dodrukuje w tej książce, którą masz w dobu egzemplarz, nikt ci tam nie dodrukuje jakichś wersów, które opiszą coś jeszcze, Bo nie w filmie nie będzie jakiejś dodatkowej sceny. No a w grze, która jest. A w grze tak, za każdym razem będzie coś innego. O, okaże ja, się, że poszłaś minutę później od... i dojdzie tam jakiś nowy MWS, który będzie miał do ciebie questa. To raz, ale jakby nigdy nie jesteśmy w stanie odtworzyć idealnie tak samo tego pierwszego. Niektóre filmy są przewidziane na, na wielokrotny odbiór że za, za kolejnym razem rozpoznajesz kolejne rzeczy znając. Ja się będę upierać, no, na którą tak Tak, będę się upierać, jeśli chodzi o filmy i książki też. Znaczy, no fakt, no, tekst się raczej nie zmieni, ale To jednak za każdym razem może być taki sam Inny odbytek, jak w przypadku gier, no... Tak ja się rozumiem, powiem. o co ci chodzi, ale wydaje mi się, że gry mają chociażby tą przewagę, że jakby same w sobie, same w tekście już, jakby są tak skonstruowane, że za każdym razem to doświadczenie jest nieco inne. Są wariacyjne w dużo większym stopniu. Są w dużo większym stopniu wariacyjne niż... Zbliżamy się chyba do końca. <śmiech> yy, jeszcze takie pytanie. Gra, która jest uznana za kultową, yy, a Waszym zdaniem nie niesprawiedliwa? Można teraz trochę się wyżyć. Co uważacie, że jest uważane za kultowe, a bezpodstawne? Wow. I każdy ma swoje gry kultowe inne niż wszyscy inni, więc dla niego są kultowe i nikt nie chce pospać. Nic nie denerwuje, się będzie jakby zapytać jakąś Final kultowe kultowe gra, to nikt inny... Bardzo, nie, bardzo mi się to podoba to Final Fantasy. Fanta. Ale to jak powiedział, że nie podobacie się 12, 14, 15 dla <ślech> <ślech> ja To się nie podoba. Nie wiem, jakiś jakoś tak... System Wszystkie, w ogóle! System, tak, cała ta osoba Nie płakałeś, przy. Wersi w 17.2! Ja bardzo uwielbiam Final Fantasy, szczególnie 7. To była pierwsza gra, to nie boję się przyznać, że broniłem łezkę przy jednej scenie. Miałem już o niej, ale z niesamowitego. Która też w takim miejscu przeżyła próbę czasu. Teraz, To była odpowiedź na pytanie, jakie gry są kultowe, a według nas nie do końca słusznie, tak, tak. mamy taki moment, żeby się wyżyć. Ja. Eee, no to według mnie, no nie wiem czy to jest uważane za kultową, na pewno jest bardzo masowa i ostatnimi czasy bardzo znana, League, League of Legends. O, bardzo, i... bardzo nie lubię tej gry. Liga na to <śmiech> jest taka gra jak League of Legends. LOL. No, Pierwszy raz spotkałem, spotkałem Cię zwołem League of Legends. LOL. League of Legends. League of Legends. To tak się to tu że trochę dziwnie, ale no co to... Nie no, to na przykład ja w ogóle tej gry nie rozumiem. Odpaliłem raz, ale tak samo czołgi odpaliłem. No to taki, nie, to A, nie wiem czy czołgi są, można że... nazwać no Nie, No nie, muszę ma... się o Marysie zapytać. No chyba już nie gra to w to. Ok. Naprawdę? A tu dochodzimy do GTA sportowych, yy, które mają taką, taką społeczność, yy, którą sprągają tyle ludzi już na poważnie, yy, na, na, spore, na spore pieniądze yy, że one, Już za to są kultowe Starcraft, StarCraft jest kultowy, według mnie tak Counter Strike, yy, LOL, League of Legends też można być że jest kultową na wielkie pieniądze IM no, IEM, Intel Extreme Masters, turniej we Wrocławiu Ojej, przepraszam. Spotkanie. A propos gier, które zostały zaprojektowane z myślą o tym, żeby być kult, no. kultowymi, to chyba taką próbą był też Second Life. Miał zgromadzić no, Second no, jest społeczność. Te no, te zdania są podzielone. To jest dyskusyjne, ale gdybyśmy uznali na potrzeby dzisiejszego spotkania, że jest, to myślę, że można by. Można by... Ja bym się do tego przyjęła... Na, pe, na pewno że... miał zdetroniz zdetronizować simsy, które są kultowe, więc a, musiał zostać stać. Second kultowe. Life moim zdaniem totalnym nie wypałem, przynajmniej ja nic dla siebie tam nie znalazłam. Ale może nie szukałam tak nikliwie ja jak Ja też opinam. nie obawiam się skandachów subwersywnych, ale też mnie nie bawi. Tak jak PlayStation chciał prowadzić Home. Po no, no, sumie. drugie życie. I No właśnie, a też ty... Tak teraz trochę natknąłeś do takiego pytania, bo mówimy tak o grach, jako o grach a jakieś jest zjawisko wokół gier, które można uznać za kultowe, albo jakoś tak... Może o, to takie nie. pytanie, które, nie wiem, przyszło, to jakby to zjawisko teraz, a dwa, że sprzęty Sprzęty kultowe. też, tak, do na razie mówimy tak... No, Zadawiesz to pytanie, żeby odpowiedzieć... No, no, Ale tak. nie, bo mówimy cały czas tylko o... To najpierw o zjawisku y, Mówimy cały czas teraz tylko o grach, grach, a co jest tak wokół? Czyli zaraz tak, że jestem do Jakieś kultowe zjawisko, nie wiem. coś? Raszowanie, ale to jest, Jeśli ktoś gra w multi, <laughs> może, może to to czyli robimy coś szybciej niż inny przeciwnik. Ja. Po, polecam sobie w Zerkrasz, to jest cudowna <laughs> gierka. No, w, w obrębie simsów, które same w sobie są kultową grą, to kultowym zachowaniem jest granie i palety. Zabijanie zbyt, na różne sposoby, no? no. Usuwanie drabinki... Tak, z basenu. Ale już w to w naszych simsach nie działa. W trójce już. jest bardzo ciężko zabijać simę. To znaczy co, bez barierki się dostaną? To po pierwsze, a po drugie pożar blokuje o wiele więcej możliwości rozgrywki, niż było to w poprzednich częściach. To muszę się sprzedać z zadania. Zabij sima. Znaczy ja to zrobiłem, spaliłem sima w simsach, ale jest to bardzo niewygodne. Okej. Achievement w Unlocked, zabij Simsa. Spotkanie no, anonimowych morderców, Sims. Zabijmy to, ale tak to nie wypadło. przyznam szczerze, że to jest takie wyzwanie, dla którego mam ochotę wrócić do tej gry, kupić Sims, żeby się zmierzyć. Nie, z... miałaś poro. No wiem, ale jednak, zabij. To Simca. też będzie poro, no. Dlatego Dla tego Sima, no ale. Okej. Okay. No właśnie nie, nawet niedawno tak rozmawiałem z koleżanką, że mówi, że gra w Simsa, to ja mówię, no weź tak ode mnie, że mu drabinkę z pasą, Ale to już niedawno. No, Teraz muszę jej powiedzieć, że go spaliłać, więc się uda. Motyw na osobną dyskusję. Jeszcze jakieś takie około okołobrowe, kultowe zjawiska tak, Możemy... Możemy też już do, o tych sprzętach powiedzieć, czyli im kandydacie ciebie no, oh. no, na pewno Dla mnie tak Pegasus Pegasus Tak, Pierwsza Dla wielu osób pierwsza tak. konsola Będzie kultowa. tak Jest! Jest kulta Jest tak. Bo to jest polski produkt. polski to jest jest polski produkt. O, polski jest płacetów, jest to, to, dałożyć, to jest Polski pira, To jest w A, to jest sklon. A, to nie jest polski produkt, to jest klant, Polski piwa, tak, przed znaczy, Dla mnie w ogóle kultowym, jak, jako takie zjawisko, że jeszcze wrócę zanim będziemy rozmawiali o Dreamcast i tych To wydaje mi się, że takim kultowym zjawiskiem w ogóle to było chodzenie do salonu Arcade Co prawda w No, Polsce... czekałam, żeby ktoś to powiedział no. Trzeba było od razu, mówić, no, też... ktoś e, Wydaje mi się, że to jest takie... Co prawda w Polsce to głównie jakoś tam się kojarzy z takimi wozami, które to... jeżdżą całość, tak było... Podejrzane miejsce. w a... Się wygrają, A podejrzewnie że... jest... miejsca, nie albo nie wiem w jakichś takich miejscowościach e, wypoczynkowych gdzieś nad morzem, czy w górach czy tak dalej, ale mi się wydaje, że rzeczywiście jakby sama taka atmosfera tych miejsc, czy czy taki rytuał powiedzmy e, no, chodzenia, to, to, yeah, że, że rzeczywiście to, to było bardzo, i, i, i czy Ja mam powiem szczerze, że tak czysto nostalgicznie, to mnie tego brakuje. Brakuje mi takiego wozu, który ma taki charakterystyczny zapach. E, niekoniecznie papierosów, ale nie, chyba nie powiedzmy e, sobie. Co ostatnio poczułem ten zapach, jak byliśmy w pewnym sklepie, nie będę mówił. W jakim, ale takim fandomowym dosyć. I to był taki zapach właśnie e, od dawna niepranych obrusów, e, nietrzepanych dywanów, nieodkurzanych mebli. To było to, to jest taki, wiesz, taki typowy, taka nerdownia, nie? Jest to, to był właśnie taki, taki coś, coś ten strój brakuje. A mi to takiego... Można takiego stworzyć w sumie no A to coś na parak. Tego mi brakuje, nie, to nie, teraz się otworzyłem, to jest Ok, straszne, ale z jednej strony jeszcze chciałam, może to jest teraz nie na temat, ale są takie, no jest takie miejsce w popularnym centrum handlowym w Łodzi, gdzie jest jeszcze taki.. Um, no taka jest, przestrzeń tak. z tymi konsolami yy, i z automatami, ale to jest martwe I tak zastanawiam się, czy to po prostu... A ty mówisz o portu Tak, Tak, tak o pewne to miejsce, to jest, tak. miejsce tak. to jest straszne miejsce, tam nie ma nic się nie... Ja, ile razy, ile razy, razy, razy ja przychodzę, tam nie ma nikogo, podejrzewam, Lina. że to jest jakiś, nie wiem, nielegalny biznes, dokładnie. Z mojego doświadczenia pamiętam, że gry na automatach miały niesamowitą grafikę. Kiedy wracałem do domu i odpalałem swojego Pegasusa i porównywałem go do Punishera, czy do Cadillaccent to był kok jakościowy. Ja też chciałem grać, bo wolniej tak maszekaty pani wyglądało, ale też dlatego, że te py było tak trudne. My mi na ambicje. Chciałem przejść kolejny etap. Chciałem grać dalej i myślę, że teraz wracamy po politykę tak bardzo trudnej, że chcemy grać dalej, tak jak przy serii Demon Souls Dark Souls, które też są kluczowe w pewnym sensie, ponieważ tyle osób y, stara się pokonać samego siebie grając no, w nie. To się od razu że tak... Jeżeli chodzi o gry kultowe, to dla mnie Metal To W ogóle cała seria O matko, ale to się, że tam o, się rzucało, że, że to mają dziesiątki Że to jest Metal Slug I To byłaby taki komis, jak na free to play Że panie zegrasz, jak, jak na salon i bierasz I możesz sobie in-up kupić jako życie No świetnie Już mamy dwie gry na Grakadojki, że to było Shape the Santa Shape the Santa, a teraz takie... Shape the Santa? Shape Shape? Tak! Takie Shape Shape! To jeszcze później dokładnie. Tak. A omówimy o, to po żeby nam nie ukryli pomysłu. No dobrze. Wydaje mi się, że temat kultowości chyba możemy poprawić, uznać za zamknięty. Robimy raki kultowy? Eee, jak ranki, że rzucamy wszystkie gry, które są kultowe, czy jakoś jeden segregować które jest bardziej kultowe? Kielosów Mathematics 3. Będziemy się ekscytować. <głos> Kto da więcej? Kto Ale da więcej? Wiesz co, to może jeszcze sobie skończymy, teraz przyszłe pytanie do głowy. Pytałaś o te gry, które są kultowe, a nie zasłużyły, Waszym Na. zdaniem, a nie zapytałaś o takie gry, które nie są kultowe, a zasłużyły? I nie zapytałam, to moim zdaniem. Przepraszam, że tak wcinam swoją moderację. Nie, było coś takiego, bo było pytanie, pytanie jakie gry powinny być, być według tak, nas kultowe Było. Nawet Ta. wcześniej. ja mówiłem Kale, które. teraz są, które mogą być dobrze, nie, ale to, no, A, no, Dobrze, ale to... nie. Jest... że to będą paru bo moim zdaniem, przepraszam, że to powiem, ale e, to jest seria co sumie ale to jest no ładność To jest dla mnie taka gra, która ze względu jakby, nie wiem, na dystans chyba do siebie i, i w ogóle na swoją estetykę, bo to można tak powiedzieć, bo to jest Krystal estetykę, Zasługuje na Nerdy gry No, no, no, Możesz no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nie? Mam o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma szansę, może jeszcze nie, ale chyba ma szansę. Te pierwsze części już na pewno nie To Też są trudne. Komando z też nie myślicie tak, że gry są teraz łatwiejsze i coraz szybciej łykamy je i zapominamy o nich? bardzo dużych które przychodzimy na raz w tydzień, półtora tygodnia i za miesiąc nie pamiętam o czym były no Tak, ale to jest związane z, z całym światem, jak on się rozwija Kiedyś jak były newsy na przykład jak miałeś gazetę, taki secret czy coś, to jak przeczytałeś to sobie, to za kilka miesięcy mogłeś przeczytać ten sam news A czy ile news żyje? Żyje tyle co go przeczytasz i od razu powiem Ile ja szukałem newsa, to, co gazetę co miesiąc szukałem newsa o Fallout 3 i nic, przez tyle no tak, no, ale zwróć uwagę na to, że wtedy jakby oprócz tego już mieliśmy więcej czasu, bla bla bla. Nie, nie. Ogólnie rzecz biorąc ilość informacji w przeciągu ostatnich 10 lat tak się z, zwiększyła, że nie wiem co będzie zacząć następnych lat, to może być tak, że News będzie trwał godzin. Coś go będzie następnego lat. Dzisiaj nie pan szóstan nie, no, nie, nie, nie, nie dlatego, że są e, łatwe, tylko dlatego, że jest ich dużo strasznie. I nie mamy miejsca w głowie I, i, I dlatego, że jest ich dużo, to są łatwe, bo, bo potrafimy sobie z nimi wszystkimi poradzić. Ale ja nie mam nic przeciwku grą. Ja bardzo lubię przychodzić w gry. Ja też nie mam tak dużo czasu, nie mam I tak możliwości, żeby zagłębiać się w dane gry. Ja lubię łykać. I zapominać o nich. przyjemność. mi to przyjemność. Takie okay. gry, które zająłeś z, ja, tak. z Bo z nimi wszystko z było po prostu wszystko nie chcę, żeby gra mnie frustrowało. Muszę się bawić przyjrze, a nie denerwować. No to jest ta proporcja. Czyli trzeba mieć grę, która jednocześnie stawia wyzwania, ale nie za bardzo, żeby tę grę porzucić, bo nie może być ani za trudna, ani za łatwo. Więc jakby e, gra powinna gdzieś ten... złoty środek. Natomiast jeszcze na koniec, więc to już chyba jest 15 koniec, który zapowiadam, e, ale... E, na razie. Gra indie. Indie gra kultury. Kultowa gra, intytyty. Jest taka? Super. Super. jak tworzą się kulty, to już zapominamy o tym, że, że, że, że są że to reali. Aha. Bo na drugiej możemy Miami. Przecież <gryst> <jest> się zaprzestane. <gryst> <tle? gryst> MacPixel. Mac <Pisał> no nie wiem, to jest właśnie trochę. Czy to jest kultowe? No nie wiem, ale może będzie. Bardziej myślałem o Today tu Today Move? Tak. Szybciej, najlepiej. Paść nie. O Jezus nie. Ale coraz więcej osób zapominało o Tot Home. To też było niesamowitą gromadkę jakiś dla mnie, bo przeżycie. Bardzo dużo. Nie wiemy, czy to. myślę, że to przeszła próba czasu, natomiast to jest z sierpnia chyba ostatniego. No właśnie, pro jak w ogóle. Możecie projektować konsolę, więc może odżyję. Nie, ja tylko to całkiem nieźle sobie radzi cały czas, to była gra, która dotarła do takich mediów, których wcześniej żadne gry nie dotarły. Właśnie na pewno to zostanie grą ważną, no bo, bo... Pada rzeczy to pierwsza taka naprawdę obyczajowa gra, która odnosi sukces. To, to trochę granic gra. Dobra, to y, jakbyśmy mieli stworzyć taki ranking, taką własną definicję gier kultowych. Co? musi mieć podsumowując naszą, całą naszą rozmowę i to spotkanie, żeby jakoś tak ładnie zakończyć. Y, co waszym zdaniem musi mieć gra kultowa? Duży gronofanów, fanów, ponadczasowość. Tak, wano... Możemy wracać do niej, wracać do hmm. E, Rywalizację? No ja się trzymam tego. Coś jeszcze? No, dobrą mechanikę. Dobra mechanika. I zapominać świat? No czyli warstwa semantyczna. Tak, ogólnie no, spójna odgrafa. Tą siłę oddziaływania zarówno na nadbiorców, jak i na samomelium. A nie powiedział o tak. że nie zapom zapominamy o postaciach. Postacie też tworzą kultowe. Na przykład? No był Mario. Mario był no, na przykład. pac w no, no, rzut. Na, na przykład w rzut, w No była czyli Rafa, też, Dider, no, tak, tak, no, no tak, właśnie Mario. była, nie była. Już trochę narzekali, że nie była. <laughs> Nikt nie powiedział, tak. O, Ale Mario był tak. Postacie w takim razie okej. Okay. Ja się też już Kiedy wcześniej zastanawiałem się nad tymi grami, które kiedyś mogą być kultowe z tych w dzisiejszych To też przyszły do głowy takie trzy gry The Walking Dead, The Last of Us i Fire Infinite, w których no, elementem wspólnym tych gier jest to, że mamy postać, o, o, o którą musimy dbać The Last of Us ma dużo szans, <grym> <w pracy. grym> Ale The Walking Dead moim zdaniem nie bólem serca, choć dlatego, że to jest gra na raz Czyli ja mówię, nie ale przyszłam ją raz jak ona ma tę siłę oddziaływania. Zabijcie. za pierwszym razem i nie wydaje mi się, żeby grając z nią ponownie można odczuć te emocje no, to nie jest tekst, który jest powtarzalny The Walking Dead Ja mam duży ja problem z drugim Czy grałeś w drugi sezon do Walking Dead? Nie, no, czeka, to ma... aż będą wszystkie cały sezon Ja mam duży problem z drugim sezonem Walking Dead bo tak jak w pierwszym sezonie skierowaliśmy potacją Lee, który był który był liderem grupy tak? tak jak w drugiej stronie kierujemy postacią Klementyny ośmiolatki, czy już dziesięciolatki, do której wszyscy zwracają się z problemami Czy naprawdę czy w, w świecie polsko grupa składająca się z samych dorosłych będzie spytać się ośmiolatki czy mamy atakować, plądrować ten dom? <śmiech> nie! Tak, no, no co mam zrobić? Klementyzm! Często i, i właśnie też tak zastanawiam tak. Tam na przykład y, mamy, tam, nie wiem, zadanie, trzeba wejść na jakąś gwiazdę i tam jest, zgłasza się jakiś masywne facet ja, ja mogę wejść, ale nie, nie, co ty, Klement tylko wejdzie Mamy prawie odpowiedzi Mam 8 lat I Idę się pobawić Dobrze, e, w takim razie chyba czas na ogłoszenia już Może... Czas na ogłoszenia może